Good morning. Dzień dobry. Kalimera. Jak się macie? Kalimera. Kalimera. Good morning. To znaczy dzień dobry po grecku. Can you read Mark chapter 2? Będziemy czytać z Ewangelii Marka rozdział 2. He's going to read from Mark chapter 2. Rozdział 2 Ewangelia Marka. Verse 1 to 12.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 Kafarnaum jest to miejsce w Izraelu, w którym byłem. Kafarnaum to było coś jakby rodzaj takiej kwatery głów głównej, z której Jezus nauczał i wychodził w różne podróże misyjne, ewangelizacyjne. And we're told here he came back to I tutaj czytamy, że on wrócił do Kafarnaum. Kiedy ja byłem w Kafarnaum, to byłem w tej synagodze, w której Jezus stał i przemawiał. And the, we, are, we are told that the people heard that he had come home. I tutaj czytamy, że ludzie usłyszeli, że On przyszedł do domu. Was home. Kafarnaum to był dom dla Jezusa. So gathered, no I czytamy, że zebrało się tak wielu ludzi, że nie było już w ogóle wolnego miejsca. miejsca. Dom był całkowicie wypełniony i nawet miejsce wokół domu było całkowicie zapełnione ludźmi. Czytamy, że Jezus tam głosił Słowo Boże. A słowa Jezusa dają życie. Kiedy otrzymujemy słowa Jezusa, kiedy przyjmujemy słowa Jezusa, one dają nam życie. When Jesus first called me when I was 17, he called me and gave me life. Kiedy Jezus przemówił do mnie i powołał mnie, a miałem wtedy 17 lat, on dał mi życie. When he's been speaking to me, even in the last few weeks and days, it is for the purpose to give me life. I kiedy przemawia do mnie, nawet w ciągu tych ostatnich dni, to celem Jego jest to, aby dać mi życie. A oni przyszli tam, aby słuchać Jezusa, ponieważ On głosił im życie. I czytamy, że było tam tak wielu ludzi. I mieli który był paralyzed. I mieli przyjaciela, który był sparaliżowany. Ale nie mogli się przedostać, aby ujść Jezusa. Z powodu tłumu. The, the house was full. Ponieważ dom był wypełniony ludźmi. This place is not full today. To miejsce dzisiaj nie jest pełne. For this place to miejsce być pełne, aby zapełnić to miejsce, musiałoby tutaj być około tysiąca ludzi. To byłoby tak, jakby ludzie stawali na głowach innych ludzi. Wtedy ludzie staliby w oknach. Wyobraźcie sobie, że były ludzie w szkole, szkodzą, a cztery mędy nie mogłybyć swojego przyjaciela Close to Jesus. ludzie stojący na zewnątrz, przyglądający się i czterech innych wnoszących swojego przyjaciela. Więc weszli po schodach, they got on top of the roof, stanęli na szczycie dachu and they broke the roof. i rozbili dach, zrobili dziurę w nim. Can you Czy możecie to sobie wyobrazić? They broke the roof. Rozbili dach i opuścili tego człowieka sparaliżowanego tuż przed Jezusa. A w wersecie piątym czytamy, co następuje. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi, Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. Some of the teachers of the law, who, a byli tam niektórzy z uczonych w Piśmie. Ci siedzieli i rozważali w sercach swoich. Kim jest ten człowiek, który odpuszcza grzechy? Rozmyślali. Oni nie mówili. Nie patrzyli na nie patrzyli po sobie, po prostu rozmyślali. Jak ten człowiek może odpuszczać grzechy? My nie uczymy, to nonsens. my tego nie uczymy. Przecież człowiek nie może odpuszczać grzechów, tylko Bóg może to czynić. Tak rozmyślali. And the Bible says, Jesus knew what they were A Biblia mówi, że Jezus wiedział, o czym oni rozmyślali. So he said to them, Więc powiedział im, which is co jest prostsze, co jest łatwiejsze? To say, your sins are powiedzieć, odpuszczone są grzechy Twoje. Czy powiedzieć, Tań, weź łoże swoje i chodź. Well, me put this to you. Pozwólcie, że zadam Wam takie pytanie. Which is Co jest prostsze? To say, Your sins are powiedzieć, grzechy Twoje są Ci przebaczone. To to the man, Walk. Lub czy powiedzieć sparaliżowanemu człowiekowi, chodź. Więc so to, to the people że he had authority. To sins. więc zademonstrował wszystkim zgromadzonych, że ma władzę odpuszczania grzechów. Powiedział im, dlaczego rozmyślacie w swoich sercach? Niektórzy wierzący w Boga są szaleni. I to, w co wierzyli lub za czym szli, nie zawsze było prawidłowe, prawdziwe. I Jezus powiedział temu człowiekowi sparaliżowanemu, wstań ich. So the first thing i chodź. Więc pierwsza rzecz, którą chciałbym dzisiaj powiedzieć, jest następująca. This man had two Ten człowiek miał dwa problemy. Jeden z nich to był taki bardzo głęboki problem. Miał problem z sin. Miał problem grzechu. So Jesus dealt with that I najpierw Jezus rozprawił się z tym problemem. Problem grzechu był wielkim problemem w życiu tego człowieka, ale on tego nie widział ani nie rozumiał. When I was a young man, my biggest problem was sin. When you were yeah. Kiedy byłem młodym człowiekiem, moim wielkim był też grzech. So Christ came to me and forgave me my sin. I Chrystus przyszedł do mojego życia i przebaczył and be, mi: grzechy. And began to transform my life. On zaczął przemieniać moje życie. I was a thief. Byłem złodziejem. I stole from people. Byłem ludziom, różne rzecz. I stole from my school. Kradłem z mojej szkoły. Kradłem ze sklepów. Pamiętam pierwszy raz, kiedy dopuściłem się kradzieży. Miałem pięć lat. Pamiętacie, kiedy po raz pierwszy coś ukradliście? Powiedz osobie siedzącej obok, kiedy to było i co to była za rzecz dalej. Czasami kradniemy cudzą reputację. You don't have to steal nie musisz kraść pieniędzy, ale kiedy ja miałem pięć lat, ja ukradłem drobną sumę dziewczynce, która siedziała obok w klasie. A kiedy byłem nastolatkiem, zostałem już profesjonalnym złodziejem. Ale pewnego dnia przyszedł Jezus i przebaczył mi moje grzechy. I to był wspaniały dzień. Dałem mu swoje życie. Moim największym problemem był grzech i on mi przebaczył. I ten człowiek sparaliżowany miał wielki problem. To była jego najgłębsza potrzeba, aby mu przebaczono. And then he had another problem. He couldn't walk. Ale miał też inny problem, nie mógł chodzić. Are you sick today? Czy dzisiaj jesteś chory? You who are sick today, Ty, który dzisiaj jesteś złożony chorobą, Jesus cares for you. Jezus troszczy się o Ciebie. Wszyscy jesteśmy chorzy na chorobę grzechu. I God chce, i Bóg chce nam odpuścić, przebaczyć. I chce nas przekształcić. Chce nas zmienić. I sprawić, że staniemy się kimś innym. jeśli a jeżeli dzisiaj jesteś chory na sposób fizyczny, otrzymasz modlitwę, abyś, otrzymasz okazję, możliwość, by się modlić. I będziemy się modlić o to, aby Chrystus cię uzdrowił. Jeżeli masz problem tutaj w klatce piersiowej. Jeżeli masz problem z szyją, jakikolwiek Twój problem może być, Jezus chce wyjść naprzeciw naszym najgłębszym potrzebom. A tamten człowiek był sparaliżowany. Miał kłopoty na dwa Sposoby. Jego nogi były sparaliżowane, i jego serce było sparaliżowane. A Jezus go uwolnił. Jezus nie chce wykonać pracy połowicznie, tylko w połowie. On nie chce naprawić tylko połowy naszej osoby. On nie uzdrawiał połowy człowieka, a potem odchodził. Mamy wielkiego, dobrego Jezusa. Aleluja! halleluja. Alleluja. say halleluja. Powiedzcie aleluja. A.K. hallelujah! halleluja. It's Nigerian language. To jest po nigeryjsku. E. Aleluja! Jezus naprawił, uzdrowił tego człowieka całkowicie. And he made him into somebody else. I sprawił, że stał się kimś zupełnie innym. I to właśnie uczynił dla mnie. I czasami i czasami on coś czyni dla nas, co jest dla nas kompletnym zaskoczeniem. Często nawet nie oczekujemy na to, że coś od niego otrzymamy, ale on nas zaskakuje i sprawia że to jest niespodzianką w naszym życiu. Bóg jest pełen niespodzianek. Bóg jest po Twojej stronie. Bóg jest dla Ciebie. Dlatego posłał swojego jednorodzonego Syna. może co potrzebujesz, His obvious need was to walk. I on wie, jakie są Twoje potrzeby. Są dla niego oczywiste, tak jak wiedział, że ten sparaliżowany człowiek chce you chodzić. Do, you don't even know what you need. Może Ty nawet dzisiaj nie wiesz tak naprawdę, czego potrzebujesz. But it, but it ale to jest bez znaczenia. It, it it does not to nie ma znaczenia. Whether you know, or you don't know czy wiesz, czy nie wiesz, czego potrzebujesz. Did not know, Ten człowiek sparaliżowany nie wiedział, this knew. ale tamtego dnia zrozumiał, dowiedział się. So when we give you an opportunity today Więc kiedy damy Ci dzisiaj to możliwość, to step forward, aby zrobić krok do przodu, Take the opportunity. Skorzystaj z tej okazji, skorzystaj z tej możliwości. When Jesus is to you, say yes. Kiedy Jezus będzie mówił do Ciebie, odpowiedz tak. Don't put it off till Nie odkładaj tego na jutro. Come as you are. Przyjdź takim, jakim jesteś. And he will you. A On Cię przekształci. This is Jesus. To jest Jezus. He's a good, good Jesus. On jest Jezus. Dobry, dobry Jezus. Mamy dobrego, dobrego Ojca. On jest dobrym Ojcem. A Duch Święty jest dzisiaj dla nas dostępny. I Pan jest obecny dzisiaj tutaj. Christ Himself jest tutaj today. Sam Chrystus jest tu obecny. Jest łaska. Jest dzisiaj tutaj łaska. Czy mogę prosić, aby grupa uwielbiająca przyszła znowu na swoje miejsca? Powstańmy wszyscy. Za chwileczkę zaproszę Was tutaj do przodu. Niektórzy z Was mają choroby fizyczne. Jesteście chorzy. Zaproszę Was tutaj do przodu. Namaścimy Was olejem i będziemy modlić się w imieniu Jezusa. Niektórzy z Was czują się tak, jakby byli w więzieniu. Czujecie się, jakbyście byli sparaliżowani. Nie jesteście wolni. to być wolni. A chcielibyście być wolni. Chcielibyście chodzić. Być wolnymi. I zaproszę również i was do przodu. Niektórzy z was mają bardzo specyficzne potrzeby, szczególne potrzeby. I modliliście się już o te sprawy przed Bogiem. Was też poproszę, byście podeszli. Jeżeli wiesz, że ktoś jest chory, jeżeli wiesz, że ktoś ma problemy, I'm going ask you to come on their behalf. To chcę, abyście w imieniu tych osób, o których wiecie, że mają takie kłopoty, podeszli tutaj. Niektórzy z Was mają matki lub ojców, którzy są chorzy. Podejdźcie wy wszyscy. Teraz, kiedy gra muzyka, podchodźcie.